Szcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Fakt, że chrześcijański chrzest dokonuje się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego nadaje mu szczególnego charakteru. Żaden inny biblijny chrzest nie odbywał się w ten sposób. Zastanówmy się więc na początku, jakie znaczenie przypisane jest w tym kontekście każdej z osób Boga ponieważ na tym opiera się zrozumienie całego tego zwrotu. Warto przypomnieć, że w Biblii znajdujemy trzy znaczenia imienia Ojciec w odniesieniu do Boga, które możemy rozróżnić następująco. Na kilku miejscach w Biblii Bóg jest nam przedstawiony jako źródło czegoś. Przykładowo drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci werset znajdujemy określenie Ojciec miłosierdzia lub Ojciec chwały. Efezjan 1:17 Albo też Ojciec światłości, Jakuba 1:17. Bez Bożego działania nie moglibyśmy wyobrazić sobie jakiegokolwiek miłosierdzia, chwały czy światłości. On sam jest źródłem tych wielkich rzeczy. Po drugie, inne miejsca biblijne, w których występuje określenie Ojciec, pozwalają nam rozróżnić Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Chrześcijanie znają Boga objawionego w trzech osobach. Są w stanie rozróżnić Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie oznacza to wcale, że rozumieją tę prawdę w jej głębi, gdyż jej przyjęcie to nie kwestia intelektualnego zrozumienia, lecz wiary. Ta zdolność rozróżniania w odniesieniu do Boga była starotestamentowym wierzącym zupełnie nieznana. Trójjedynność Boga istnieje mimo to jednak od wieczności i powieczność, ale wierzący Starego Testamentu o tym nie wiedzieli. Dopiero przyjście Bożego Syna jako człowieka na tę ziemię objawiło pełnię Boga istniejącego i objawiającego się w trzech osobach. Po trzecie, szczególnie pisma apostoła Jana przedstawiają nam Boga jako Ojca w połączeniu z Jego Synem i nami jako dziećmi Bożymi. Chodzi tutaj więc o wzajemne relacje. Obecnie znamy Boga nie tylko jako Tego, który jest wieczny, ale również jako naszego Ojca. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane do Marii Magdaleny, jak czytamy Jana rozdział 20 Bóg Pana Jezusa jest naszym Bogiem i Jego Ojciec jest teraz naszym Ojcem. Mamy z Nim teraz nową relację i możemy Go znać jako Ojca. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział 12 werset. Jesteśmy częścią rodziny Bożej. Podsumujmy zatem krótko to, co dotychczas powiedzieliśmy, jeśli mówimy o Bogu jako o Ojcu, mamy na myśli po pierwsze, tego, który jest źródłem. Po drugie, tego, który jest jedną z osób Boga. Po trzecie, najbliższą relację, w jakiej stoimy wobec Niego jako wierzący chrześcijanie. Co się tyczy samego chrztu, rozróżnianie osób Boga jest tutaj kluczowe. Jak już zauważyliśmy, chrześcijanie potrafią rozróżnić Ojca, Syna i Ducha Świętego. Fakt dokonywania chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego nadaje mu charakter chrześcijański. Poprzez odwołanie się do tej prawdy wyrażamy, że jako chrześcijanie posiadamy całkowite objawienie Boga w trzech osobach i na podstawie Słowa Bożego umiemy je rozróżniać. Przykładowo w Dziejach Apostolskich, XIX rozdział, od pierwszego do ósmego wersetu oglądamy uczniów, którzy zostali ochrzczeni tylko chrztem Jana. To jest Jana Chrzciciela. I nie znali osób Boga. Znajomość tej prawdy i zdolność rozróżniania osób Boga nie oznacza jednak, że tę prawdę w pełni rozumie. Wiemy ze Słowa Bożego, że nie jesteśmy w stanie ostatecznie pojąć istoty Boga, bo mówi nam o tym Joba, księga, 11 rozdział, od 7 do 10 wersetu. Mimo to jednak Bóg objawił nam tę prawdę. Kluczowe jest też w chrzcie pytanie, czy mamy do czynienia z osobą wierzącą. Kto uwierzy? Zwróćmy uwagę na fragment Ewangelii Marka, 16, rozdział 15, werset do 16. Znajdujemy tam mianowicie trzecie i zasadnicze pouczenie pochodzące od samego Pana, w którym widzimy połączenie chrztu z wiarą. Czytamy w tych wersetach. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Wiara jest tutaj bez wątpienia czynnikiem decydującym o zbawieniu jako że to przez nią przyjmujemy wieczne zbawienie, jakie Bóg oferuje człowiekowi. Pan Jezus pokazuje zatem, że w normalnym przypadku wiara w Niego i Jego dzieło poprzedza chrzest, czyli chrzest jest później niż uwierzenie. Jest to zrozumiałe, że jeśli ktoś decyduje się pójść w swoim życiu za Panem Jezusem, to może ochrzcić się jedynie wtedy, jeśli się uprzednio nawrócił i posiadł życie z Boga, czyli narodził się na nowo, został zrodzony na nowo przez Boga. Człowiek sam z siebie, taki jakim jest z natury, nie jest zdolny szczerze pójść za Panem Jezusem. Owszem, może próbować zmienić swój zewnętrzny wizerunek, starać się być podobnym do Pana Jezusa, może starać się odzwierciedlać Jego usposobienie, ale bez posiadania nowego życia, które otrzymuje dopiero przez nawrócenie się z wiarą i autentyczne naśladownictwo nie jest możliwe, żeby prawdziwym uczniem został. Dopiero przez nawrócenie się z wiarą i autentyczne naśladownictwo yy, staje się taką osobą. Potrzebna jest co jest tu kluczowe? Osobista wiara. Osobista wiara osoby chrzczonej. Osobista wiara zarówno w osobę Pana Jezusa, jak i w doskonałe, dokonane raz na zawsze na krzyżu Golgoty przez Pana Jezusa dzieło. On umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie grzechy wierzących Mu ludzi. Na tej podstawie dopiero człowiek może zrodzić się na nowo, posiąść nowe życie mające źródło w Bogu. Z tego względu Pan Jezus mówi jasno i wyraźnie. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. W tym miejscu chciałbym zapobiec powstaniu ewentualnych błędnych wniosków. Nawet jeśli wiara musi poprzedzać chrzest, to jednak w akcie chrztu nie spoglądamy w pierwszym rzędzie wstecz na nasze nawrócenie. Oczywiście, że nawrócenie poprzez wiarę jest koniecznym warunkiem przyjęcia chrztu, lecz nie stanowi jego istoty. Przypomnę to, przypomnijmy to, co już powiedzieliśmy, że chrzest odnosi się do relacji na tej ziemi.